W 171. podcaście przed mikrofonem Darek i nie tylko, bo dzisiaj debiutujący Adam. Witam serdecznie wszystkich podcastowiczów. A dzisiaj Adam opowie m.in. o horrorach, ponieważ horrorami się zajmuje, ale jest miłośnikiem tego gatunku filmu. Tak, dokładnie. Horrorami w sensie kolekcjonowania horrorów i miłośnikiem w sensie oglądania chodzi o horror, no to trzeba było tutaj e, zacząć od e, początku tego gatunku filmu. No właśnie, kiedy był ten początek? Kiedy pierwszy horror powstał, o którym ty wiesz? Początki oczywiście były za czasów e, kina czarno-białego. I niemego tak jeszcze. I niemego chyba. jeszcze dokładnie. Bo Przed, ja pamiętam jakiś tam. taki film, gdzie tam był wampir Nosferatu. Dokładnie. Pierwszy właśnie film Nosferatu film produkcji niemieckiej. Europejskie kino. No i później jakby seria takich filmów o gatunku właśnie kina grozy powstawała przede wszystkim, w, jeżeli chodzi o kino europejskie w Niemczech i to od tego się zaczęło. Oczywiście horror ewoluował. z biegiem lat, tak jak wszyscy wiedzą, później była Druga Wojna światowa, po drugiej wojnie światowej odrodzenie od tak kina. Dokładnie. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kino amerykańskie, bo na tym się głównie skupiam, w latach takich 50., pod właśnie II wojnie światowej, były tak jakby wyścig między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR w kinematografii. I akurat jeżeli chodzi o gatunek horroru, dużo, dużo jakby uwagi zwracało się na to, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą scenerię, Rosja kontra USA się działo na tym polu. I tak przykładowo w latach 50., kiedy tak jak wspomniałeś dobrze, Darek, ta kinematografia w ogóle się odradzała, odbudowywała. Powstawały takie filmy jak na przykład Inwazja Porywacze Ciał, czyli po angielsku Invasion of the Body Snatchers. Później były reedycje, remake tych, tych tak, tego rodzaju filmów. Ogólnie chodziło o to, że Amerykanie bali się dość mocno, że znowu coś będzie się działo odnośnie wojny, że na ich kraj napadną tutaj, tak powiem konkretnie, Rusty. Ludzie się obawiali, że coś się, coś się stanie. W filmie rozchodziło się tak krótko mówiąc o tym, że byli obcy, którzy zwładnęli ciałami ludzi, i pomimo, że na przykład wydawało Ci że to osoba jest bardzo znana, że ją znasz, coś jest, nie było jednak coś nie było nie tak z, z tym człowiekiem dlatego też dużo takich filmów jeżeli chodzi o ten gatunek horroru powstawało, pod, gdzie były podwaliny jeżeli chodzi o strach ludzki strach przed jakby tym, co już mamy że tak powiem, przytułek domostwo, gdzie jest bezpieczeństwo wszyscy chcieli to zaburzyć jeżeli chodzi o, o, o ten gatunek filmu potem powstawały takie filmy typu wielkie monstra, wielkie insekty, które miały właśnie odzwierciedlać jakby atak na, na, tą, na ten naród macierzysty, czyli naród matkę. Powoli, powoli, z biegiem lat, oczywiście ten gatunek zmieniał się. Było tak, że jak już te sprawy wojny ucichły, ludzie zwracali uwagi na inne sprawy, typu wojna w Wietnamie typu dyskryminacja ludzka, dyskryminacja rasowa. Powstawały właśnie tego typu filmy, gdzie te tematy były poruszane. Wiele, wiele jeżeli chodzi o ludzkie, ludzką naturę, co tak naprawdę dzieje się z człowiekiem w środku, jeżeli zaczyna wariować, jeżeli zaczyna jego, jego umysł, jego myśli nie funkcjonują tak jak trzeba. Tak jak w codziennym dniu, yy, tak jak w codziennych czynnościach nam się wydaje. Tak jak powinno być. Powstawały takie filmy, yy, już jeżeli chodzi o lata na przykład 70 jak tekstańska masakra piłą mechaniczną. Przepraszam, że chcę tak. przerwę, bo mam otwartą książkę, którą przyniósł Adam. To jest leksykon fi filmowego horroru Bartumieja, Paszylka i nie wiedziałem, że do gatunku horroru, właściwie chyba na pograniczu thrillera jest yy, słynna psychoza Alfreda Hitchcocka No Bo Właśnie, bo to właśnie o to się rozchodzi, że tak naprawdę definicja horroru, trzeba by to, no, od tego jakby zacząć. Niech się psychoza zawsze na przykład kojarzyła z gatunkiem thrillera. Tak, bo niektórzy definiują sam suspense taki, czyli coś się dzieje, coś yy, za chwilę ma się wydarzyć, w sensie mamy zamknięte drzwi, nagle one się, się otwierają Coś w, ktoś wchodzi. Ten film są, są ma kroki. Film doprowadzi nas do przerażenia. Tak, no ogólnie horror ma doprowadzić do przerażenia. Ogólnie jakby zamysłem twórców. Szczęki nawet. Nawet szczęki. Nawet obcy ósmy pasażer Nostromo, co by się wydawało, że to jest film typowo fantastyczny. Wiele filmów ma gdzieś tam w swoim jakby gatunku tą formę horroru. Ale jeżeli chodzi o jakby moje zdanie na ten temat, to horror musi mieć przede wszystkim jakby element, taki element nadprzyrodzony. Czyli coś musi się dziać, co tak naprawdę w, w takim codziennym życiu by się nie zdarzyło, a fabuła by była podobna. Czyli na przykład mamy gdzieś tam jakiś napad bandytów na jakiś bank i nagle coś się dzieje nadprzyrodzonego. Bo w, w rzeczywistości mamy... W codziennym życiu różnego rodzaju tragedie. Przykładowe Co ptaki dzieje? Hitchcocka. To jest Jedna dzieje? z klasyków w ogóle kina, prawda? Kina Mistrza Suspensu. I znowu mamy Hitchcocka. Znowu, znowu mamy Alfreda tak. Hitchcocka, dokładnie. No, także jeżeli chodzi o gatunek horroru, no, to można różnie to sformułować. Na przykład, no, tak jak wspomniana tak, i masakrze masakra mechaniczną Tobiego Hoopera z 1974 roku nie było w ogóle żadnego wątku nadprzyrodzonego, tutaj nic takiego się nie działo to, to było typowa właśnie, tak jak wspomniałem ludzka zawiść, ludzkie okrucieństwa i no to ludziom się w jakiś sposób spodobało, oczywiście to były początki, no. takie filmy budziły różne, różnego rodzaju kontrowersje, były zabraniane w różnych państwach, typu na przykład Wielka Brytania, w pewnym momencie no ale tylko w telewizji, czy tych filmów nie wyświetlano w ogóle w kinie? Czy to, to... Najpierw te wszystkie filmy oczywiście były w kinie wyświetlane. I tylko i wyłącznie w kinie to też spoglądając na, na telewizję, która tak naprawdę z, począt, z początkiem lat takich filmów w ogóle nie wyświetlała. One się tylko i wyłącznie w kinach pojawiały. Były po, po, powtarzane ileś tam razy. To nie było tak, że nagle trafiło do kina, a później do telewizji. W latach 80. dopiero tam wchodziły wchodził system wideo domowy, czyli tak zwane VHS-y, dopiero zaczęto oglądać takie, takiego rodzaju horrory w domach, czyli na, na co dzień w domowych warunkach. Ale tak jak mówię, no z początku to, to wszystko było w kinach. No i tak jak tutaj dobrze zauważyłeś, zależy od punktu widzenia danej osoby. Można stwierdzić, że dany... W film jest horrorem, ale tak mi się wydaje, musi być ten wątek nad, elementu nadprzyrodzonego albo film musi być naprawdę brutalny i przedstawiać typowy horror, który jest odzwierciedlany w życiu codziennym czyli mamy, bo na co dzień mamy na przecież, przecież różnego rodzaju wojny, konflikty domowe tam się dzieje tak, taki prawdziwy horror i teraz jak to przedstawić w filmie, czyli taki z, zalążek tego co tak naprawdę się dzieje w rzeczywistości mamy przedstawiany w filmach obecnych czasach no, horror doszedł do takiego momentu, że im więcej jest tej brutalności, tego rozlewu krwi, tym bardziej on jest popularniejszy. No, mnie się wydaje, że to nie w tą stronę powinno iść. Dlatego ja na przykład uważam, że fajne horrory powstawały do lat 90. Później obecność powoli zaczęło to psuć. Oczywiście na obecnych osobach, które wchodzą w dorosłość pełnoletność od nastolatków filmy te może robią wrażenie rzeczywiście, bo są, jest tych efektów bardzo dużo, ten rozlew krwi że tak powiem kolokwialnie latają te flaki wszędzie dookoła ale no, no nie o to chodzi tak naprawdę. Jest za dużo yy, według mnie tych elementów efektów komputerowych w filmie. Przykładowo no, w, w latach 80., czy yy, na przełomie lat 80. i 90., -tych, jak powstawał horror. Ile osób musiało w ogóle zaangażować się w taką produkcję tego typu filmu? Ile osób, jeżeli nie, nie korzystano z technik komputerowych, musiało stworzyć yy, w ogóle całą tą charakteryzację. Makiety. Makiety, tak. Co dzisiaj zastępuje nam tak naprawdę animacja komputerowa. Tak? Dokładnie, no dużo osób, no po co się męczyć zrobić animację komputerową i tyle. Ale, że tak powiem, efekt lepszy wyglądał jeśli chodzi o te horrory z tamtych lat. Może się niektórym osobom wydawać, że no to, te horrory są, są po części śmieszne już mija 30-40 lat wizja jest troszeczkę inna no bo tak jest, no, w obecnych czasach no, nie możemy przekładać e, horroru, który powstał w latach 70-tych czy 60-tych na, na obecne czasy tak jak mówię, no to z, z biegiem lat z biegiem jakby czego się ludzie obawiali na co dzień w życiu czy jeżeli chodzi o sprawy takie ty, typowe, codzienne Nasze oraz takie sprawy państwowe. W obecnych czasach jest taki spokój. Są oczywiście te wojny, ale jeżeli chodzi o świat, nie ma żadnych takich konfliktów, oprócz oczywiście kryzysów finansowych, które... To skwierają i autorzy, jakby twórcy, reżyserzy, scenarzyści horrorów, no, szukają czegoś innego. No, w tym momencie starają się pokazać coś przerażającego, że, żebyśmy tak naprawdę wyskoczyli z tych foteli. W tamtych czasach to bazowało na tym, co się tak naprawdę na co dzień dzieje nie? w życiu naszym. To troszeczkę wychodziło już poza te ramy. Gdzie dzisiaj możemy zobaczyć dużo horrorów? korzystając z tego, co słucham tutaj u Ciebie, posporałem na stronie internetowej i na Wyspach Brytyjskich istnieje specjalizujący się w horrorach właśnie kanał telewizyjny należący do Chero Zone. W Polsce oglądamy sobie na przykład Zone Europa, Zone Romantika, a Brytyjczycy mają do dyspozycji Horror Channel, wcześniej właśnie Zone Horror. Mam przed sobą właśnie stronę internetową, która serwuje w tej chwili program na platformie Sky, Virgin i Freestyle można ten horror channel sobie oglądać, a co w Polsce, co musimy zrobić oprócz tego, że udamy się do wypożyczalni filmów DVD oprócz tego, że poszukamy, na przykład jeśli mamy w którejś z ofert telewizji cyfrowych w ofercie VOD a oprócz tego, że no możemy jeszcze gdzieś poszukać, znaleźć wypożyczyć ten film albo kupić, ale pewnie kupimy coś co niedawno było w kinie na pewno nie kupimy takiej klasyki horroru o której ty mówisz no, nie no zgadza się. No jest tak jak mówisz, tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie, jeżeli chodzi o firmę, która wprowadza tutaj te programy typu Zone, jak Zone Europa, Zone Romantika, Zone Reality, Realty. tak? Czy tam chyba zone Klub jest też? No, już teraz jest dawny dawny tak. Zon Klub dokładnie. Chciało wprowadzić do Polski dwa nowe programy: Zone Horror i Zone Skyfight, czyli Fantastykę. Ale niestety nie przeszło to. Nie wiem czemu. Brak zainteresowania. Możliwe, tak czyżbyśmy byli mało chłonnym rynkiem jeśli chodzi o liczbę widzów Właśnie. ja myślę, że ogólnie jestem, jesteśmy, jeżeli chodzi o liczbę widzów, jesteśmy na co dzień zapracowani, żeby oglądać różnego rodzaju programy, a co, tak naprawdę Polacy oglądają to, co się najbardziej reklamuje, to co się najbardziej sprzedaje typowe filmy, mało co kto ogląda takie gatunki jak horror, a tym bardziej ze starych lat no, tak jak mówię, no bardziej to teraz idzie w komercję taką, aby to się dobrze sprzedało, aby miał dobry efekt. No i co jeszcze, co jeszcze zauważyłem, jest tak, że kiedyś horror był na przykład zabraniany w niektórych krajach, tak jak wspomniałem, albo na przykład puszczany w później godzinę. No to chyba jest zrozumiałe, prawda? To, to jest zrozumiałe, ale na przykład obecnie, żeby trafić do szerszej liczby widzów, specjalnie robią niektóre filmy, jeżeli chodzi o horror. Od lat 16, co wcześniej nie było spotykane. Było od lat 18 albo 21. Ale no, no, dzięki nie. temu będzie mógł być dzięki wyświetlany temu, w prime tak. time, na przykład po godzinie 20. No dzięki temu, tak. Dlatego... Bo tak musiałby trafić jednak do tej ramówki po 23. Ale to, to gubi jakby te, te przesłanie twórców, którzy tworzyli horror od początków lat. No, no niestety. Ale wracając jeszcze do Twojego pytania. Gdzie można obejrzeć horror, jeżeli chodzi o o, o, tą, klasykę. o tą klasykę, jeżeli chodzi o Polskę? No, nie obejrzymy znanych klasycznych w większości filmów w telewizjach polskich. Są oczywiście typowe klasyki jak e, filmy na przykład Stephena, e, na powieści, według powieści Stephena Kinga, na przykład Carrie, na takich typowo platformianych telewizjach, płatnych, ale nie ma, jeżeli chodzi o filmy horror stary, klasyki w Polsce, programów telewizyjnych, które by to emitowały. Jest dużo powtórek. No, Psychoze, Takich Hitchcocka to pewnie tak, zobaczymy to, bardzo często. bo to jest, często. są do, dość częste, tak jak mówię, no, sprawdzają ile osób najbardziej, jakie filmy lubi oglądać, jaki był popyt. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć taki horror, to musi niestety sięgać do innych źródeł internetowych, kupywać kasety, tam znajdą znajdzie takie klasyczne horrory, no ale nie, nie każdy ma oczywiście odtwarzasz no, e, VHS jeszcze. w domu jeszcze nie? <śmiech> niektórzy w ogóle nie mają nie wiedzą co to jest nawet, <śmiech> dlatego apeluję tutaj do, do polskich dystrybutorów, żeby czasami zerknęli się troszeczkę wstecz i no, postarali się wydać coś tak, takiego z klasyki bo oczywiście są dystrybutorzy, którzy wydali na płytach DVD typowo klasyczne filmy chociażby tutaj przytoczę producent Vision wydał Martwe Zło 2 w fajnej oprawie z dodatkami z komentarzem reżysera i co ciekawe jedyny dystrybutor w Polsce, który komentarz reżysera jeszcze tłumaczy lektorem gdzie mamy trzy ścieżki praktycznie, bo jest oryginalna, później jest lekt lektor lekt polski. komentarz reżysera komentarz i później lektor polski. Komentarza tak, Komentarza, tak. Dość ciekawy. Ale to tylko były takie y, wyjątki, no, nieliczne, nieliczne akurat filmy, które, które zostały wydane. IDG, dość współpracujący z kinem domowym, z, z magazynem, wydawał serię Hellraiser'a wysłannika piekiem, dość, dość ciekawy a może w kiedyś w, w Polsce powstanie ten kanał albo, albo jakiś kanał który jest konkurencją dla tego Horror Channel w Wielkiej Brytanii no nie będzie wtedy żadną konkurencją bo on będzie na rynek na przykład Polsce środkowoeuropejski mało szans jest żeby powstał taki kanał a kanał ponadregionalny na rynek yy, środkowej Europy w Polsce dystrybuowany w Republice Czeskiej a mamy takie kanały obecnie? W Polsce dystrybuowane? Mamy takie kanały, które są kierowane tylko właśnie na przykład na ten obszar Europy No bo to jest też kwestia tego, żeby dany film tylko zdobyć licencja, kwestia... przetłumaczyć go Tak, no, no i poza tym jeszcze pozostają kwestie regulacji prawnych i, i zainteresowanie samych platform, bo przecież dzisiaj taki kanał nie otrzyma żadnej innej koncesji, nie, nie, znajdzie, nie może sobie tak od, znaleźć się gdziekolwiek tylko jednak musi się starać o to, żeby w danej platformie, w danym pakiecie się znaleźć. No i musi być na tyle atrakcyjne, żeby klient był w stanie za to zapłacić. No dokładnie, no tutaj zważmy na to, że od jak tego... wielka byłaby tak. grupa po prostu odbiorców trzeba Od grupy odbiorców od tego co tak naprawdę ten kanał by prezentował. E... Ja sądzę, że prędzej jeśli chodzi o horrory to maturację bytu wideo na żądanie bo tutaj jednak po tych gatunkach filmów moglibyśmy sobie to znaleźć i jest to bardziej tak skierowane no ale właśnie... powiem Ci, że jeżeli chodzi o gatunek horroru no to to jest, że tak powiem po no. komedii, po tych filmach sensacyjnych. sensacyjny tak, znajdziemy... jeden z popularniejszych yy, gatunków tak, w filmu nie? ale jeśli wejdziemy w jakiejkolwiek aplikacji VOD to zwykle w gatunku horror znajdziemy na przykład yy, nie wiem, piłę 1, 2 tak. trzy yy, nie znajdziemy tej klasyki nie znajdziemy czegoś, co znajdziemy na przykład pod zakładką klasyka kina. Bo tam znajdziemy filmy zupełnie innych gatunków. Znajdziemy, nie wiem, Śniadanie u ale nie znajdziemy któregoś z filmów. Nie znajdziemy chociażby Nosferatu z 22 roku produkcji niemieckiej, o którym mówiłeś na samym początku. No dokładnie. no niestety Chociaż tak... Nosferatu, przepraszam, w telewizji kilkakrotnie już widziałem. Je, tak, polska telewizja puszczała Nosferatu i to nie raz, I to nie raz tak. no bo to jest takie typowo popularne y, filmy jakby prekursor, prekursory y, gatunku ho, horroru to jest yeah. jeszcze pytanie kiedy ten film zostanie pokolorowany w, w wersji HD raczej, raczej bym się tego nie spodziewał <laughs> do, do kin raczej z polskim lektorem nie trafi. <laughs> także no y, to jest jakby gatunek typowo niszowych y, ja bym teraz taką spojrzał z perspektywy takie, no odbiorcy obecni oczekują właśnie takich filmów typu piła. No niestety na, na tym się niektórzy, może tak powiem, w cudzysłowie wychowali piła, typu filmy tego typu, gdzie oczywiście krew się tryska leje i to w hektolitrach można liczyć, bo jest bardzo akurat nie wiem popyt na to, nie wiem co ludzie w tym widzą, no ale no, jest jakiś efekt oddaje tego, a te horrory z starych lat można traktować tak troszeczkę z uśmiechem można do tego wracać żeby się pośmiać, żeby się dobrze pobawić przy tym, bo może to pewnego dnia, w pewnym roku wrócić, co nie jest powiedziane, że, że tego już w ogóle nie będzie, nie? Może to wrócić i zdobyć taką popularność, że będą wydawane DVD, czy już płyty Blu-ray, można powiedzieć, w przyszłości, że będzie jest oddzielny program do tego puszczany. To tylko zależy od wyłącznie od chęci ludzi no, w, w danym okresie czasu. A tak, y zmierzając już powoli do końca, Twój ulubiony horror który widziałeś ostatnio. O, nie, ostatnio dużo horrorów Dobrze, mój ulubiony, twój ulubiony. Ogólnie horror to jest właśnie, co wspomniałem, seria Hellraiser, Wysłani Piekieł 1987 rok, Reżys, reżyserii Clive'a Barkera, y, który tak naprawdę się zajmuje pisaniem książek, fantastyki, typowo fantastyki. Ta seria zdobyła taką popularność, że tych części kontynuacji było aż dziewięć. To chyba znajdziemy. To znajdziemy, by... to znajdziemy przede wszystkim w jeżeli chodzi o wydawnictwo w Polsce IDG, kino domowe. Można oczywiście kupić w specjalnej kolekcjonerskiej w kolekcjonerskim wydaniu. Takie wyszło, było tam 5 płyt. Reszta wydawana była przez dystrybutora SPI polska. No i ostatnia, dziewiąta część jeszcze u nas nie trafiła, nawet do kin. I nie wiadomo, czy trafi, bo obejrzałem już ją. Miałem taką możliwość. No i powiem szczerze, że za dużego wrażenia nie zrobiła na mnie a e, osoby, które e, również inne oglądały oceniają ją bardzo słabo także no, nie powrócili tutaj do, do tych e, początkowych e, założeń tego filmu, ale tak jak mówię film jest no, dość interesujący dość e, ciekawo ma fabułę Wielu, wiele podobnych e, horrorów e, jeżeli chodzi o, o, o ten gatunek jeżeli spojrzymy na historię, powstawało, tak typu Piątek XIII, gdzie tam było 10 części, Koszmar Sylcy Wiązów, Freddy'ego Kogera. no tutaj moglibyśmy wymieniać tego multum. Jest to jakby coś, co tak naprawdę można dzisiaj obejrzeć, można obejrzeć za rok, to, to się nie znudzi. No i tak naprawdę dzisiaj wycieczka do kina, wycieczka do świata horroru. W wydaniu Adama Dziękuję Ci w ogóle za wizytę Dziękuję I za bardzo. opowieść o horrorze Ja mam nadzieję, że do horrorów wrócimy Opowiemy o kilku nowych horrorach już wkrótce a swoją drogą za dwa tygodnie usłyszycie o ciekawym zjawisku astronomicznym, o zjawisku astronomicznym, które sztucznym zjawisku astronomicznym, które możecie zaobserwować, chociażby na lubińskim niebie. Opowiemy o tym zadanym w pierwszym wydaniu magazynu do potęgi dziewiątej o nauce i technice a to już za dwa tygodnie, a o czym będziemy rozmawiać? A będziemy rozmawiać o flarach, a o, o jakich flarach to dowiecie się w kolejnym podcaście noszącym numer 172, który już za dwa tygodnie, a w dzisiejszym 171 to wszystko, co przygotowaliśmy. Teraz jeszcze krótka wizyta sportowa w Klubie Piór, a na kolejny podcast po tej wizycie w Klubie Piór zapraszam za dwa tygodnie. Dziękuję, Dziękuję. i do usłyszenia.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 A w klubie Piór e, ponownie, już po długiej przerwie, moim gościem jest... Piotr Tajs, trener personalny. Witam Cię Piotrze. Mamy zimę, kolejny atak, za oknem znowu śnieg. Jaki trening na tą porę roku byłby najlepszy? Coś, co nas rozgrzeje, co pomoże nam się nawet uodpornić. Znaczy sądzę, że na tą porę roku jest dobry każdy trening, ale jeżeli chodzi tutaj w klubie Piór, to na pewno będzie to połączenie treningu siłowego z treningiem cardio, no i oczywiście w formach relaksu, bądź przeplatając dni wolne od treningu można korzystać z basenu, czyli już powoli robić sobie tak zwaną formę pod sezon letni, który się, wiadomo, powoli, bardzo, bardzo powoli, ale jednak zbliża, czyli pływanie w formie pływania. Wspomniałeś o treningu siłowym, później o kardio, także o basenie. Jak najlepiej ułożyć sobie te cykle treningowe, Najlepszym ułożeniem takich cykli treningowych dla osób, które korzystają z siłowni prawie że codziennie, będzie podział grup mięśniowych w taki sposób, żeby na jednym treningu ćwiczyć jedną grupę mięśniową. Jest to niezbyt obciążające dla organizmu, bardzo dobry efekt treningowy danej grupy mięśniowej, której mamy na tyle czasu, że możemy jej właśnie poświęcić Yy, odpowiednią ilość serii yy, fajne jakieś kombinacje porobić ponieważ skupiamy się tylko na jednej grupie mięśniowej nie jest to trening zbyt męczący ponieważ jedna grupa mięśniowa nie zmęczy ta, nas tak jak parę grup i dzięki temu zostają nam jeszcze siły na wykonanie fajnego w miarę dynamicznego treningu kardio który pobudzi yy, naszą przemianę materii, spali tkankę tłuszczową a wiadomo jest to najefektywniejsze jeżeli stosujemy to bezpośrednio po treningu siłowym a wówczas na przykład po takim tygodniu ćwiczeń zakładamy, że mamy weekend wolny, bądź chociaż tylko niedzielę i wtedy właśnie korzystamy z relaksu na basenie, właśnie pływając sobie, siedząc sobie gdzieś w saunie. Taka forma ruchu mniej aktywnego, relaksacyjnego, ale dzięki temu naprawdę fajnie regenerują się mięśnie. Jeszcze raz bym chciał zachęcić wszystkich, Kiedyś mówiłem do uprawiania stretchingu i wówczas właśnie zakończyć to basenem. Jest niesamowita regeneracja i właśnie przygotowywanie organizmu do nadchodzącego sezonu i myślę, że efekty będą jak najlepsze. E, oprócz stretchingu są także inne zajęcia grupowe. Bardzo łatwo sprawdzimy ich terminarz, Gdzie na przykład? Terminarz zajęć jest oczywiście wywiesiony tutaj na grafiku nad stanowiskiem internetowym. Zajęcia się zmieniają, dodajemy dużo zajęć. Mamy teraz taki zasób możliwości, że prowadzimy tych zajęć coraz więcej. Instruktorzy tutaj właśnie dwoją się i troją, żeby jak najlepiej to wszystko poprowadzić, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. I jest właśnie takie miejsce, tak jak powiedziałem, nad y, stanowiskiem komputerowym, gdzie właśnie możemy sobie dokładnie przeczytać i zachęcić się do takiego typu zajęć. A ktoś, kto nie jest jeszcze klubowiczem, jaka najprostsza droga do tego, żeby trafić na trzeci poziom Kupromareny do Klubu Piór? Najprostsza droga jest jedna. Wsiadamy do windy, naciskamy pięty o trzecie, wjeżdżamy, zawsze mile wszyscy zostaną tutaj przyjęci. Ponieważ każdy, kto chce przyjść do klubu, zobaczyć jak, jak to wygląda tutaj u nas trening, zdecydować się na to, czy te warunki tutaj w klubie mu odpowiadają. I wówczas naprawdę sądzę, że po czymś takim będzie zadowolony i zdecyduje się tutaj na członkostwo w naszym klubie. A tak jak powiedziałem, wiosna za pasem i, i warto już coś robić po tej zimowej stagnacji. Dziękuję Piotrze za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia.